Jest wykładowcą na Uniwersytecie Muzycznym imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, prawniczką w Kancelarii Błeszyński i partnerzy radcowie prawni, a także dyrygentką churalną. Tu Wiki Radio. Słuchacie Wiki Radia. Dziękuję. Witam serdecznie. Zacznijmy od mocnego uderzenia wysłuchajmy utworu przesłuchania. Killer. I saw an angel of that show. He don't care when people die, people and children hurt, and you hear them crying. Can you practice what you preach? Would you turn the other cheek forever young? I wanna be forever young. I won't. którego Państwo wysłuchali grupy Aris polega na tym, że zaśpiewano 40 popularnych piosenek do akompaniamentu znamego z tych czterech akordów, które mogą Państwo tutaj zauważyć. Cztery te same akordy i grane w tej samej dokładniej kolejności 40 przebojów. Zawsze, gdy mamy do czynienia z podobieństwem utworów, no, a tutaj niewątpliwie możemy taki, taką obserwację zrobić, już blisko mamy stąd do zarzutów o plakiet. Tutaj autorzy tej kompilacji, ich takim puentą tego skaczu jest stwierdzenie, że tylko tyle trzeba, by zostać gwiazdą. Czyli tylko cztery akordy wystarczą, żeby zostać gwiazdą. Czy stąd można wyprowadzić wniosek, że muzyka popularna opiera się na plakiacie? My prawnicy, czy wszyscy właściwie, powinniśmy sobie zadać pytanie, czy takie cztery akordy, czyli taki schemat harmoniczny jest elementem chronionym utworu muzycznego? A właściwie dlaczego nie zadać pytania szerzej? Jakie elementy utworu muzycznego są chronione, a jakie nie są chronione? Przecież korzystanie z elementów niechronionych jest dozwolone. Tutaj nie ma miejsca wtedy żaden plakat. Dlatego postawienie tej granicy między chronionymi elementami a niechronionymi jest właściwie punktem wyjścia do każdej analizy dalszej prawnej. Teoretycy muzycy, op muzyki opisują utwór muzyczny za pomocą tak zwanych elementów działa muzycznego. Rownicy też mogą skorzystać z tej koncepcji i zastanowić się, jakie elementy działa muzycznego są chronione i w jakim zakresie. Takimi podstawowymi elementami są melodia, rytm, harmonia i kolorystyka. Z uwagi na to, że mamy ograniczony czas, skupię się tylko na niektórych aspektach i tylko na dwóch z nich, czyli na melodii i na harmonii. Melodia. Zazwyczaj zarzuty plagiatu dotyczą podobieństwa w linii melodycznej utworu. Ale trudno mówić o muzyce bez odwołania się do konkretnych przykładów. Dlatego przenieśmy się do opery meleśnej do 2007 roku. Gdzie zespół film odniósł bardzo spektakularny sukces, wygrywając wszelkie nagrody na sobot festiwalu. Tuż po festiwalu zarzucono sukcesy, że jest to Plagiat piosenki Carly Simon. Posłuchajmy z fragmentików do słownie krótkich o utworów. Najpierw zespół film. I Carly Simon. są niemal identyczne. Dlatego zadajemy sobie pytanie. Plagiat czy nie? I konkretnie, czy ten fragment melodii Carly Simon możemy uznać za element chroniony utworu muzycznego, czy nie? Czy korzystanie z niego jest dozwolone? A właściwie to, jaki odcinek melodii jest chroniony? Często mogą Państwo usłyszeć w tym kontekście kryterium ilości sekund albo ilości taktów, ale prawa autorskie nie posługuje się kryterium czasu jako kryterium ochrony utworów. Prawo autorskie posługuje się właściwie głównie przesłanką działalności twórczej indywidualnej. Charakterze. Więc musimy sobie zadać pytanie, jaki odcinek melodii jest na tyle twórczy i indywidualny, żeby mógł podlegać ochronie? Moim zdaniem jest to odcinek, który można y, powiedzieć, że stanowi taką skończoną myśl muzyczną. A jak to rozpoznać? Kiedy zaczyna się, kiedy kończy myśl muzyczna? Poznajmy to po rozkładzie napięć. Kiedy mamy nabudowanie napięcia i rozładowanie. Pytanie? Odpowiedź. Pomocna? Może nam tu, y, y, Możemy tu odwołać się do mowy. Każdy wyczuwa, gdzie zaczyna się zdanie i gdzie zdanie się kończy. Tak samo słuchać muzyki. Pamiętuje się intuicyjnie, gdzie... Zaczyna się myśl muzyczna i gdzie ona się kończy. Dlatego możemy powiedzieć, że granice myśli muzycznych to będą granice chronionych fragmentów melodii, a z tego wypływa prosty wniosek, że fragment myśli muzycznej to jest element niechroniony, czyli taki, z którego możemy korzystać dowolnie. Ale są wyjątki od tej zasady. Nie wszystkie myśli muzyczne są chronione. Niektóre nie mają twórczego, indywidualnego charakteru. Dlaczego? ponieważ są zbudowane ze struktur zamkniętych, czy takich, które są powszechnie stosowane. Takie struktury jak gamy, rozłożone akordy, czy podstawowe składniki harmonicz akordów, ale tylko takie, które są oparte na powszechnie stosowanych schematach harmonicznych. One nie mają tego indywidualnego charakteru, więc nie są to elementy chronione. Takie myśli muzyczne nie są chronione. Dlaczego? Istnieje bardzo dużo niezwykle światowych powtórzeń takich myśli muzycznych. I to jest taki bardzo, bardzo mocny argument. Wróćmy do piosenek, do przykładu. I wróćmy do pytania, czy ten fragment piosenki Karli Simon to był plagiat, znaczy czy film popełni plagiat, czy nie? Jak Państwo myślą? Nieświadomo, plagiat. Jest coś mi no, to nie? Ten napisał taką książkę Kata, która mówi o tym, że ludzie umierają z powodu zbiorów różnych substancji, w których się bohaterowie natykają, a ten to jest przypadek. Mamy 8 miliardów ludzi, z których muzykę tworzy miliard. Prawdopodobieństwo wystąpienia w zasadzie za parę lat to nie będzie utworu, który nie został kiedyś napisany. No, w <try> no, kończy Tak, się czas, chciałabym, żeby <try> się zapraszał do dyskusji po wykładzie. Bardzo tak, chętnie porozmawiam. Natomiast kończąc, ja uczuwa, oczywiście uważam, że to nie jest plakier. Dlaczego? Ponieważ ten motyw, który stanowi podstawę myśli muzycznej obu utworów, to jest opisany dźwięk podstawowy akordu. i w nim nie ma nic twórczego i oryginalnego. Ta myśl po prostu nie jest oryginalna, nie jest twórcza, i ją pewnie, gdybym dobrze poszukała, to bym ją znalazła w wielu innych utworach. Dlatego jak najbardziej nie, taki, taka myśl muzyczna nie jest plagiatem. Ale no, ale, właśnie, nie ale nie za chwilkę, zapraszam po, <grym> będzie chroniona myśl muzyczna, nawet jeżeli jest zbudowana w nawet jeżeli jest zbudowana z rozłożonych akordów i podstawowych składników akordów, jeżeli opiera się na twórczej harmonii. I to jest znacząca różnica. Też Poznajmy przykład, tutaj utwór bardzo dobrze znany, jedna Sebastiana Bacha. Pierwsza myśl muzyczna jest oparta, słyszą Państwo, rozłożone akordy, jest schemat harmoniczny, oczywiście powszechnie stosowany, taka myśl muzyczna nie jest chroniona. Ale dalej, pomimo że mamy rozłożone akordy, mamy twórczy schemat harmoniczny. I to powoduje, że taka myśl muzyczna będzie chroniona pomimo wykorzystania struktur powszechnie stosowanych, czy struktur po prostu zamkniętych. Możemy chwilę posłuchać. Eee, e, ta, to, ten utwór Jana Sebastiana Bacha posłużył innemu kompozytorowi, jako akompaniament do melodii Ave Maria. Też państwo Państwa, na pewno ją sobie kojarzą. I teraz możemy się jeszcze szybciutko zastanowić, jak to jest z harmonią. To znaczy, czy to jest element niechroniony, czy chroniony. Właśnie, powracając do tych czterech akordów, według mnie taki schemat akordowy nie jest elementem chronionym, bo jest pewną ideą, a idea, jak wiemy, w prawie autorskim nie jest chroniona. Jest dopiero chroniony konkretny sposób wyrażenia idei, czyli dopiero konkretne wyrażenie dźwiękowe tych akordów będzie podlegało ochronie jako element chroniony, czyli twórczy indywidualny w granicach myśli muzycznych. I tutaj kolejny przykład. Ten utwór jest dokładnie zbudowany w tych samych czterech akordach, które mieliśmy w pierwszym utworze. Ale zostały tak twórczo wyrażone tak. Podsumowując, nawet jak mamy identyczną melodię, nie zawsze mamy do czynienia z plagiatem. Nawet jeżeli utwór jest oparty na takim samym, identycznym schemacie. Akordowym nie oznacza to, że doszło do naruszenia czyichś praw autorskich. Cztery akordy. Na czterech akordach można zbudować 40 przebojów. Powróćmy do pytania. Czy to jest powód, żeby mówić, że muzyka wyzwówkowa jest banalna? Na tak? mnie nie jest to dowód na to. Dla mnie dowód, to jest dowód na to, że nawet takich czterech akordów na takich czterech akordów można twórczo, indywidualnie zbudować wiele, wiele oryginalnych melodii. A są kompozytorzy, muzycy popularnej, którzy znają więcej niż cztery akordy. Dziękuję bardzo. Tu wiki radio Słuchacie wiki radio.